Na 11. Ta drachowa, Hanka, ta drachowa, ogląda się, chodź tu, chodź, jak się macie? A to ci dopiero, a to ci dopiero, wiecie, no, a jakże chciał się żenić? A, a teraz nie chce, a niech go pokręci z jego żenieniem, co mi tam po takim ożenku, ja do tego, czy co? nie wierają mną już od wczoraj, myślę, że wielki cymes. Zawsze ci to honorowo i byłabyś panią kamieniczną? E, lepiej jak za tego twego finansa, bo choć to niby coś, ale zawsze nulka. To moja rzecz, ale bym mną nikt nie poniewierał. Każdy ma swój honor. To ty nie obstajesz, żeby się pan sobą żenił? Powiedziałam, co mi taki Morowicz? Niech to będzie moja krzywda. Oni cię ta nie ukrzywdzą, chcą ci dać coś na rękę. Hanka płacze. Daj ta matka chrzestna spokój. Daj ta matka chrzestna spokój. Ty jesteś durna, durna. Młoda jesteś i nie wiesz, co to świat. Jak będziesz mieć pieniądze, to będziesz mocarna. Dlaczego beczysz? Ta już tamto przepadło. Teraz jedno, żeby cię nie skrzywdzili. Hanka jak wyżej. Daj ta matka chrzestna spokój. Ta to żadna łaska. Ja już za ciebie będę gadać. Ja cię skrzywdzić nie dam. – Hanka podrażniona. – Daj ta matka szesna spokój!